Aleluja, aleluja kościele. Mieliśmy piękny czas uwielbienia i chcę Wam powiedzieć, muszę coś wyróżnić, ale muszę. Jakiś czas temu modliłem się tak tutaj w kościele i myślę sobie, Panie Boże, przydaj nam perkusistę. Albo inaczej, Panie Boże, niech ktoś tutaj na tej perkusji tak brzdonka sobie. A Bóg dał o wiele, wiele więcej. Mateusz, brawa dla Mateusza, naprawdę świetna robota, chłopaki. Kilka tygodni temu pastor mówił na temat urazy, dość do, sporo czasu na ten temat poświęcił i myślę, że temat został wyczerpany, ale chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś, co wydaje mi się, że w kościele, co nas w pewien sposób doprowadza do, do urazy i co jest takim początkiem każdej urazy, a więc rozczarowanie. Ja pamiętam, ja miałem kiedyś taką rozmowę z Anią Kołakowską, pewnie większość z was ją kojarzy i w pierwszych po, w początkach mojego bycia w kościele ja rozmawiałem z nią i mówiłem, wiesz co, ale w kościele to jest świetnie, w kościele to się wszyscy kochają, w kościele to wszyscy w ogóle mają ze sobą, trzymają sztamy. Kościół to jest fajna sprawa. Ona patrzyła tak na mnie z przymrużeniem oka i w pewnym momencie mówi do mnie tak. Marcin, ja ci to powiem, ale zobaczysz, że przyjdzie taki dzień, kiedy ten idealny obraz kościoła ci runie i rozczarujesz się. Ja dziękuję jej za to, że ona mi to powiedziała, bo byłem na to przygotowany. Chcę to odnieść do kościoła. Wiele ludzi odchodzi z kościoła. Jeśli jesteś w kościele 5, 10, 15 lat, to pewnie to zauważyłeś. Jak tak sobie przeanalizujesz i zobaczysz, kto z tobą zaczynał tą drogę z Chrystusem, a kto jest dzisiaj na tej sali, to niewątpliwie jest to prawda. Amen? O ile można na to amen powiedzieć. Ale tak jest, kochani. Nie wszyscy, którzy zaczynają z nami, to też z nami kończą. I Boże Słowo pokazuje nam chociażby Salomona, który bardzo dobrze zaczął. Większość jego życia była wspaniała. Ale Salomon to też jest jedna z najdramatyczniejszych postaci Biblii. I kiedy czytamy Ewangelię Jana, kiedy otworzymy sobie szósty rozdział, to widzimy tam, jak Jezus naucza i w ten piękny sposób obrazowo pokazuje, że On jest chlebem żywota. Potem mówi o tym, że będziemy jeść i pić Jego krew i ciało. Ale jest jeszcze taki fragment w tej Ewangelii, szósty rozdział, 66. werset, który mówi tak. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wielu uczniów zrezygnowało. Dlaczego? Nie byli w stanie przyjąć Bożego objawienia, nie byli w stanie przyjąć Bożej prawdy, nie byli w stanie pogodzić się z tym, co było mówione. Dlatego, że oni mieli swoje wyobrażenia na temat i oczekiwania na temat Jezusa. Jako ludzie często oczekujemy, zgadza się? Oczekujemy różnych rzeczy od ludzi, Oczekujemy różnych rzeczy od Boga, oczekujemy różnych rzeczy od Słowa. A kiedy słyszymy coś, co się z tym, z tym naszym wyobrażeniem nie zgadza, no to doświadczamy rozczarowań. I w ten sam sposób zareagowali uczniowie. I wielu z nim już nie chodziło. Paweł, kiedy pisze do Tymoteusza w drugim liście, czwarty rozdział, dziesiąty werset, to pisze tak. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Biblia pokazuje nam wiele takich sytuacji, gdzie ludzie po prostu rezygnują, odchodzą. I dlatego chciałbym dzisiaj, abyśmy poświęcili chwilę czasu i powiedzieli o zjawiskach, o takim zjawisku, o, tych, o, tym, o przyczynach tego. Wiecie, bo to, że to zjawisko istnieje, zgadzacie się chyba ze mną, prawda? Nie ukryjemy tego. I wiecie, od razu powiem na wstępie, na wstępie, to nie dotyczy tylko naszego Kościoła. To dotyczy wszystkich Kościołów. Ja, kiedy zacząłem chodzić do Kościoła, albo inaczej, będąc częścią Kościoła, bo chciałbym wrócić do definicji, czym jest w ogóle Kościół. Kościół jest wspaniałym zamysłem, Bożym planem dla ludzi. Kościół jest, jest czymś niezwykłym, jest rozwiązaniem wielu problemów ludzi w dzisiejszych czasach. Bóg dzisiaj chce przez Kościół działać na świecie. Ale Kościół to nie budynek. Kościół to ludzie. Kościół zgodnie z definicją, wiecie, z języka greckiego słowa eklesja to zgromadzenie wywołanych, powołanych do jakiegoś dzieła. I często mówimy o tym, że jesteśmy powołani. Jak często słyszymy w Kościele z tego miejsca, że zostaliśmy powołani? I zauważyłem, że chrześcijanie mają taką, wiecie, szczególną umiejętność chodzenia na skróty. Bo zostaliśmy powołani, ale do wszelkiego dobrego dzieła. I mówimy, zostaliśmy powołani, a o dziele zapominamy. Wiecie dlaczego? Bo z dziełem kojarzona jest praca. Z dziełem jest kojarzona praca. Kościół to ludzie, to żywy budulec, dlatego jest tak trudno. Ustraszałem kiedyś taką teorię, że Kościół jest piękny, gdyby nie ludzie. Alleluja. Ale przyjdź tutaj sam. Usiądź tutaj w tym miejscu. Ja wiem, co teraz myślić. No po niektórzy pomyśleli tak, no wspaniale, wspaniała relacja, tylko ja i Bóg. Tylko, że Pan Bóg już w księdze rodzaju pokazał, że to jest, wiecie, to nie jest pełna relacja. Że do tanga trzeba dwoje, a w tym przypadku nawet i trojga. Że dwoje ludzi i Bóg, to jest Kościół. Amen? Jedna osoba nie tworzy Kościoła. Doznajemy rozczarowań. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy jakieś oczekiwania, kiedy nasze myśli, nasze emocje, nasze idee to, w jaki sposób myślimy, zderza się z trudną na nas rzeczywistością. Powiecie, czy wy się z tym zgadzacie? Amen? I tak mamy jakieś wyobrażenie na temat jakiegoś człowieka. Ja tak mam. Zauważyłem, że kiedy słucham w internecie różnych kazań, to wydaje mi się, że tego człowieka, którego dzisiaj akurat słucham, to on jest taki wspaniały, on jest taki bogaty, jest taki bezkazy. Ale kiedy później, wiecie, macie jakąś taką okazję poznać takiego człowieka, macie okazję z nim porozmawiać, być z nim bliżej okazuje się, że ludzie mają wady. Okazuje się, że ten człowiek ma wady. Tak to jest, że w miarę, kiedy zbliżamy się do innych ludzi, to poznajemy ich dobre strony, ale poznajemy też ich słabości. Być może ktoś, kto dzisiaj jest tutaj pierwszy raz, może ktoś, kto tu jest drugi raz albo pierwszy raz mnie widzi w tym miejscu, to powie, mam taką nadzieję, powie, ale macie fajnego kaznodzieje. Ale wy, którzy mnie znacie, to wiecie, że ja mam dobre strony, ale mam też te, te słabości. No tak jest. Im bliżej się zbliżamy do siebie, tym bardziej poznajemy swoje wady. Ja się z tym zgadzam i na to mówię amen. Gorzej jest, jeśli w swojej głowie budujemy jakiś nierzeczywisty obraz kogoś i nie dajemy możliwości do tego, aby ten ktoś popełniał błędy. Ja mam nadzieję i mam taką, i mam takie, mam taką wiarę w to, że nasz Kościół jest Kościołem, w którym można popełniać błędy. Amen. Że jesteśmy Kościołem, w którym jesteśmy w stanie dawać drugą szansę. Amen. To powinno być miejsce, w którym dajemy ludziom drugą szansę. Co by było z nami, gdyby Bóg traktował nas tak, jak my czasem traktujemy siebie nawzajem, surowo? Jakby to było, gdyby Bóg nie dał nam możliwości popełnienia błędu? Jakby to było, gdyby Bóg nie dał nam drugiej szansy? Ten kościół pewnie byłby pusty. Kilku idealnych by się pewnie znalazło, ale ja do nich nie należę. Rozczarowania, kiedy przychodzą do naszego życia, trzeba palić, a nie balsamować. Ważna myśl. Nie wolno tego nosić w sercu. Wiecie, niektórzy balsamują rozczarowania. Przeszli przez taką egipską szkołę balsamowania i każde rozczarowanie biorą teraz, wkładają w olej, zawijają bandażem, chowają do suchego kufra i mija później 10 lat. Jest jakaś sytuacja i ten brat albo siostra przychodzą i mówią tak. A 10 lat temu to się ze mną nie przywitałeś, jak ja tutaj wchodziłem na nabożeństwo. No jest tak czy nie? Nagle się pojawiają jakieś fiołki z przeszłości, które nie wiadomo, kiedy powinny być zapomniane. Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować. Rozczarowują nas ludzie i chcę wam powiedzieć, musimy być gotowi na to, że ludzie będą nas rozczarowywać. Jeśli masz samochód, jeśli masz stary samochód, wiesz, że czasem ten samochód może nie odpalić. I wiesz, idziesz do tego... Samochodu wsiadasz i już nawet nie robi ci to różnicy, czy on odpali, czy on nie odpali. Po prostu jesteś na to przygotowany, że może nie odpalić. To dlaczego się tak mocno dziwimy, kiedy jakaś siostra albo jakiś brat czasami nie odpali? Albo odpali. I na to też może być kontra, bo teraz możecie sobie pomyśleć tak, hmm, co ten młody opowiada, O przecież teraz w Chrystusie to wszyscy jesteśmy idealni. I chcę wam powiedzieć, to jest teoria a w praktyce ludzie wierzący czasem nie odpalają. Ktoś czasem o czymś zapomni, ktoś czasami czegoś nie dopilnuje, ktoś czasami po prostu zawiedzie. Ale Jezus wie, z jakiego budulca buduje, zna jego możliwości i wie, że każdy człowiek i każdy lokalny kościół, każdy człowiek i każdy lokalny kościół jest obciążony słabością. W definicji kościoła zawsze jest miejsce na słabość, kochani. Zawsze jest miejsce na słabość. Oczywiście z drugiej strony zawsze jest miejsce na Bożą moc. Ale tam zawsze jest miejsce na coś słabego. Wiecie, nawet kościoły, które bardzo dobrze wzrastają, które są, w którym jest zdrowa społeczność. Przychodzą nowi ludzie, a nowi ludzie zawsze wnoszą problemy do kościoła. Nowi ludzie zawsze przynoszą słabości. Nowi ludzie zawsze wprowadzają deficyty do kościoła. Oczywiście gorzej jest, jeśli ktoś jest w kościele 10-15. Ja się tak uczepiłem, ale lubię to. 10, 15, 20 lat i wciąż popełniają te same błędy. Ja o tym dzisiaj nie mówię. Nie chcę na tym dzisiaj skupiać naszej uwagi, ale chcę wam powiedzieć, nowi ludzie zawsze będą wnosić problemy. Jezus nas zna najlepiej. I teraz ważna myśl, myślę, bardzo ważna. Nowonarodzenie nic mu, nie mówi nam o człowieku. Jakoś, jakiś czas temu usłyszałem taką teorię, może nie teorię, ale taką opowieść, których jest wiele w naszym kościele. Ktoś mi powiedział tak, rozmawiałem z pewną siostrą i ona mówi tak. A był to jeden człowiek, który przychodził na grupy, nawrócił się, no i długo nie minęło i zapił. On to się na nowo nie narodził. I wiecie, ludzie łączą wszystko z nowonarodzeniem. Nie myśląc o tym, że nowonarodzenie nic nie mówi o człowieku, tylko mówi o Bogu. Czy kiedy dziecko się rodzi, to zasługa dziecka czy matki. Wiecie, my sobie przypisujemy czasami. I mówimy w ten sposób. Ja to się na nowo narodziłem. Spróbuj się teraz na nowo narodzić. Jezus powiedział, musicie się na nowo narodzić, ale to Bóg nas zradza poprzez swoje słowo. Amen? Nowonarodzenie jeszcze nic nie mówi. Ja się nauczyłem tego i myślę, że większość z nas też praktykuje, że jeśli się ktoś nawraca, kiedy ktoś oddaje swoje życie Bogu, to wiecie, ja jestem usatysfakcjonowany, ale nie w stu procentach. Ja lubię się czasami przyjrzeć takiemu człowiekowi, zobaczyć, wiecie, jaki, co on podkłada do tego pieca, że to tak płonie, bo ludzie mają różne motywacje. Mam przywilej i sługuję w ośrodku w Janowicach. Przyjeżdżają ludzie z różną motywacją. Nawracają się, bo mają różne oczekiwania. A później są rozczarowani Kościołem, są rozczarowani ludźmi, są rozczarowani Bogiem. Nowonarodzenie nic nie mówi o człowieku. Nowo Narodzenie mówi nam tylko i wyłącznie o Bogu, o Jego łasce, o Jego miłości względem człowieka, o Jego dobroci względem człowieka. Bo gdyby tak nie było, to byłbyś zbawiony i to już by był koniec drogi. A to jest dopiero początek. Duch jest zbawiony, ale dusza wchodzi w proces przemiany i potrzebujemy tego procesu. Potrzebujemy, aby nasze myśli, nasze emocje, nasza wola się zmieniała. Potrzebujemy tej zmiany. To nie jest tak, że w tym momencie, kiedy ktoś wyzna Jezusa, to całe jego życie zostało zmienione. W sferze duchowej zmienia się bardzo wiele w sferze duchowej zmienia się bardzo wiele, ale ten człowiek potrzebuje zmiany, zmiany swojego myślenia, potrzebuje zmiany na poziomie duszy, bo gdyby tak nie było, to Jezus nie, nie mówiłby tak, upamiętajcie się, nie mówiłby o tym, że trzeba zmieniać myślenie, nie byłoby takiej potrzeby, bo wystarczyłoby, żeby tutaj człowiek przyszedł w to miejsce, stanęlibyśmy, pomodlilibyśmy się z nim, wszystko byłoby załatwione. Jest tak czy nie? No nie jest tak. Cała Biblia, wiecie, zostałaby wgrana na twardy dysk, i teraz to byśmy ze sobą przez chymne i psalmy rozmawiali. Żeby poznać Biblię, żeby zgłębić Biblię, żeby zgłębić Boga, żeby zgłębić wszystko to, potrzebna jest praca. Potrzebny jest poświęcony czas, potrzebny jest... Musimy zagłębiać się i ciągle, wiecie, poszukiwać Boga w naszym życiu. I możemy być pewni, że taka osoba ma Boże tchnienie, że taka osoba ma Boże tchnienie, że ma Boży potencjał, ale nic nie wiemy, jak ten potencjał zostanie wykorzystany. Nie wiemy o tym, co się stanie później. Dopiero czas nam objawia. Rozczarowują nas przywódcy. I teraz zacznę od tego. Może zastanawiasz się, czy Bóg może Cię w ogóle użyć. Ciebie, człowieka bez kwalifikacji. Bo chcę Ci powiedzieć, otwórz swoją Biblię i przeczytaj o ludziach, których Bóg używał. To jest takie dość, dość znane, krążyło po demotywatorach przez długi, długi okres czasu. Ale tak to wygląda. Mojżesz nie był świetnym mówcą. Jonasz uciekał od Boga, Jakub był oszustem, Noe się upił, Rachab była nierządnicą, Dawid miał je, romans, Jeremiasz często zmagał się z depresją, Salomon był bogaty i mądry, ale, ale był też rozwiązy, rozwiązły, był biedny w takim swoim stylu życia. Tymoteusz był za młody, Abraham był za stary, Łazarz był za martwy, ale nie za martwy dla Jezusa. Nie znaczy, że się zamartwiał, ale po prostu był martwy. Noemi była wdową, Gedeą, Tomasz, Sara mieli kłopoty z wiarą, Paweł, Paweł miał wybuchowy temperament. Boża armia. Boża armia nie jest doskonała. To raczej jest taki, wiecie, marsz niewykwalifikowanych. Odnajdujecie się w tych postaciach? Nawet w kilku chyba. I co jest ciekawe, większość z nas podświadomie stawia wierzącym wysokie wymagania. Bardzo mi się podobało to, co powiedział Paweł Godawa powiedział w piątek. Bardzo mi się to podobało i widziałem u niektórych na, na twarzy widziałem takie... Lubię, jak wierzący tak robią. Większość z wierzących stawia ludziom wysokie wymagania. Taka osoba wchodzi do kościoła, nawraca się, wchodzi za tydzień, ona pali, ona jeszcze tak wygląda, a nie inaczej, no przecież się nawróciła. No jak to jest? Paweł Godawa powiedział tak. czy jeśli ktoś pali papierosy, a nawrócił się do Boga, to znaczy, że on idzie do piekła? Nie, to znaczy, że on szybciej idzie do nieba. <grywa> Alleluja. Oczywiście, kochani. Liderom, e, liderom, starszym, biskupom stawia się większe wymagania. Wiecie, no, to jest nawet biblijne. Biblia o tym mówi. Ale mam wrażenie, że my czasami patrzymy na lidera lub na swojego przywódcę i stawiamy ich na, równy, na równi z Bogiem. I myślimy sobie tak. No Bóg przecież powiedział w swoim Słowie, że mnie nie opuści, ani mnie nie zostawi. I często to samo, tą samą miarą traktujemy swoich przywódców. To znaczy, że pastor to już mnie nigdy nie zostawi, mnie nie porzuci i zawsze będzie miał dla mnie czas. Dla mnie będzie miał ten czas. Mój lider zawsze będzie miał dla mnie czas. Ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie. Ja się, ja, się, ja, Wiecie, dla mnie ono było życiodajne. I on powiedział tak. Ludzie chcą naszego życia a my możemy dać im tylko naszą służbę. Dla mnie to było życiodajne zdanie. I możecie się z tym zgodzić albo się nie zgodzić, ale chcę teraz, żeby pewnego rodzaju taka rewolucja stała się w waszych głowach. Bo chcę wam teraz coś powiedzieć, że my tak naprawdę żyjemy tylko dla kilku osób na tej ziemi. Wiecie, tak naprawdę możemy mieć relacje z całym Kościołem. Wy możecie mieć relacje z całym Kościołem. Ale kiedy dzisiaj po nabożeństwie pójdziesz na rosół albo na pomidorową, to nie pójdziesz z całym kościołem. To pójdziesz tylko z garstką tych najbliższych tobie ludzi. Tak naprawdę jesteśmy z kilkoma osobami najbliższymi. Zgadza się? I takie jest życie. Nie da rady ze wszystkim mieć jednakowej relacji. Żyjemy dla kilku osób. I patrzmy też przez ten pryzmat na liderów, na przywódców. Każdy z liderów podejmuje decyzję, która akurat tobie może nacisnąć na odcisk. Jako lider podejmuje często jakąś decyzję. I wiem, że ona będzie dla jednych dobra, a dla innych nie będzie dobra. Będą ludzie, którzy się nie będą z nią zgadzać. Tak już jest. Nie wiem, ci z was, którzy piastują jakieś stanowiska, wiedzą, o czym mówię. Ja bym chciał, wiecie, inaczej. Chciałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale tak się nie da. Nie jesteśmy w stanie zadowolić każdego. Czasami jest tak, że ludzie, z którymi współpracuję, rozczarowują mnie. A czasami jest tak, że to ja rozczarowuję ich. Bywa i tak. I tak rozczarowują nas liderzy, ale co więcej, kochani, rozczarowuje nas też Bóg. Mamy jakieś oczekiwania, modlimy się, nie przychodzi odpowiedź i dochodzimy do rozczarowania i wielu ludzi żyje dzisiaj w konflikcie z Bogiem. I problemem tu jest często nierealistyczne, takie bajkowe myślenie o Bogu, odbiegające od tego, co mówi Boże Słowo. I zauważyłem, że często bierze się to stąd, że my po prostu nie znamy Bożego Słowa. Nie znamy nie zgłębiamy Bożego Słowa i kiedy przychodzi coś takiego do naszego życia, to wiecie, tą ignorancję, która jest spowodowana tym, że nie czytamy, próbujemy zalepiać pewnymi swoimi odczuciami albo intuicją. Wiecie, przychodzi do siebie człowiek i mówi tak, bo ja tak czuję, bo ja mam taką intuicję. Znacie to? W ogóle nie łapiąc kontekstu Słowa Bożego. I okazuje się, że nie tylko na ludzi, ale również na Boga możemy narzucić oczekiwania niezgodne z Bożym Słowem. Wydaje nam się, że Bóg zrobi dla nas wszystko i o każdej porze zgodnie z naszą wolą. A na dodatek próbujemy to podeprzeć naszą wiarą i mówimy tak, ja wierzę w to, że Bóg wszystko może i On jest dla mnie dostępny przez cały czas i wszystko dla mnie zrobi. Halo, halo, to nie On ma wszystko dla mnie zrobić, ale to ja mam coś dla Niego zrobić to ja mam dla Niego zrobić wszystko. Bóg to nie elf, Bóg to nie smerw, to nie złota rybka, ale to jest Pan Panów, Król Królów. On siedzi na tronie i on, wiecie, nie zejdzie z tronu, aby zmienić swoją naturę, tylko dlatego, że my chcemy, żeby On coś zrobił dla nas. Ale Bóg to, co może, to może oczekiwać od nas takiej postawy poddania. Jeśli nasze chrześcijaństwo nie jest pełne oddania Bogu, tylko stajemy się chrześcijanami, żeby szybciej osiągnąć nasze życiowe cele. Nie wiem, ale spotkałem takich. Chcieli żonę znaleźć w kościele, bo to dobre kobiety są. Żeby wybudować dom, żeby zmienić pracę. To jest kuriozalne, ale takie sytuacje się zdarzają. Ludzie dlatego się nawracają do Boga. Boże Słowo mówi tak. Bożego Królestwa pierw szukajcie, a wszystko inne będzie dodane. Bóg nie mówi do nas, idź za mną a ja wszystko za Ciebie załatwię. Czy do kogoś z Was Bóg tak powiedział? Do mnie nie mówił. Ale czytam za to o tych bożych bohaterach, którzy mówili tak. Panie, dla Ciebie zrobimy wszystko. Dla Ciebie zrobimy wszystko. To jest trudne, ale to zmienia perspektywę. To, zmienia, to inaczej ustawia rzeczy. Dzisiaj w tym humanistycznym świecie Kościół także jest humanistyczny. Dzisiaj jako liderzy, przywódcy musimy strasznie mieć się na baczności, aby czasami, nie wiem, chodząc tutaj do kościoła, kogoś nie ominąć, żeby każdemu podać rękę, żeby się z każdym przywitać. Bo jeśli tego nie zrobimy, to może się poczuć urażony, a w perspektywie dalszej to będzie jeden z powodów, który on powie w momencie, kiedy będzie chciał opuścić to miejsce. My chcemy i staramy się wprowadzać do kościoła, wiecie, taką kulturę szacunku, kulturę empatii, kulturę taką, nie wiem, docenienia. Ale kiedy nie będziemy na tyle rozciągnięci, sami w sobie, żeby pomyśleć o tym, że ktoś po prostu ma słabszy dzień, że być może jest chory, a być może nawet nas po prostu nie zauważył, no to wiecie, no to cały czas będziemy rozczarowani. Ja już to usłyszałem i doświadczyłem tego w naszym kościele. Ktoś powiedział tak, Marcin się ze mną nie przywitał, w tym kościele nie ma miłości. Ja sobie myślę, ale co tu ma jedno do drugiego? Nie rezygnuj z Boga, kiedy przeżyłeś rozczarowanie. Bóg czeka na ciebie i na twoją prośbę i On pragnie objawiać ci swoją pra, prawdę o sobie. On pragnie ci objawiać takim, jakim objawia się w Słowie, w takim, takim, jakim objawił się w swoim Synu. A my powinniśmy w pokorze uznać brak swojej wiedzy i zapragnąć lepiej go poznać. On jest królem i On nie zejdzie specjalnie dla ciebie, aby spełniać Twoje zachcianki. On objawia się tym, którzy naprawdę Go szukają. Dawid pomimo okoliczności doświadczeń powiedział w psalmie 119, w 18 wierszu tak. Otwórz oczy moje, abym mógł oglądać cudowność zakonu Twego. Rozczarowują nas ludzie, rozczarowują nas liderzy, rozczarowuje nas Bóg, ale też często bywa tak, że jesteśmy rozczarowani sami sobą. Jest tak? O tak. Obiecujemy coś sobie. W tym tygodniu wschodnim. Nie było tego. Coś sobie obiecamy nie dotrzymujemy później słowa i żyjemy w takim przeświadczeniu, że jesteśmy jacyś tacy źli. Teraz... Następna ważna rzecz. Jak macie, notujcie. Potrzebujemy Boga w swoim życiu. Amen? I to znowu jest tylko półprawdy. Potrzebujemy Boga w swoim życiu i potrzebujemy doświadczeń. Boga i doświadczeń. My często tak mówimy, ja potrzebuję Boga w swoim życiu i wszystko się zmieni. A my potrzebujemy Boga i doświadczeń, bo nie możemy inaczej siebie poznać. I nie ma innej drogi, jak tylko przez doświadczenia. Bez doświadczeń nie jesteśmy w stanie nic o sobie powiedzieć. Dlatego chcę wam powiedzieć, ja nigdy się nie modlę o brak doświadczeń dla swojego życia, a tym bardziej nigdy nie modlę się o brak doświadczeń dla tego Kościoła. Wiecie dlaczego? Bo ja nie chcę, aby Kościół, który tworzę, który tworzymy, był kolejnym pokoleniem egoistów, którzy chcą tylko i wyłącznie wciąż i wciąż i wciąż, żeby było tylko dobrze. Bo kiedy przyjdzie doświadczenie, to możemy tego nie wytrzymać. I chcę wam powiedzieć, że kiedyś może przyjść taki pożar, którego już nie będziemy w stanie ugasić. To są ciężkie rzeczy, ale o nich trzeba mówić. Ja mam wielki szacunek w swoim życiu do ludzi, którzy idą za Bogiem, przeżywają doświadczenia i wciąż idą. Życie takich ludzi do mnie mówi. Ja od takich ludzi chcę się uczyć. Kiedy podczas ostatniej wieczerzy Piotr zapewniał Jezusa o swojej lojalności, i gotowości oddania życia za Niego, mówił to z pełnym przekonaniem. Wiecie, Piotr naprawdę w to wierzył. Piotr, jak każdy, chciał być pozytywnym bohaterem. Wyszło troszkę inaczej, stało się inaczej. I zaczynając naszą drogę z Jezusem, mamy nadzieję, że wszystko się zmieni w naszym życiu, że wszystko już będzie dobrze. I oczywiście jest to prawda, ale my nie rozumiemy, jak się to dokonuje. Czasami jesteśmy zbyt naiwni, żeby doszło do nas, że to są takie długotrwałe, długotrwałe przemiany. Życie z Bogiem bardziej przypomina maraton niż bieg na setkę. To jest długotrwały bieg. To jest jak, jak z tym. To jest bardziej takie, taki wykres inwestycyjny, który ciągle gdzieś tam pod górę idzie, niż wiecie, wygrana w totolotka. Badania dowodzą, że ludzie, którzy wygrali w totolotka, bardzo często szybko te pieniądze roztwonili. Nie byli przygotowani i nie potrafili gospodarować tym pieniędzmi. Dlatego Bóg nas uczy w długotrwałych przemianach. Każdego dnia musimy prowadzić bitwy w naszych głowach, nasze myśli. Wiecie, I to jest taka bitwa na śmierć i życie. I nie wiem, czy zdajemy sobie z tego do końca sprawę. Ktoś taki mądry, ale też niedoskonały, napisał tak. Jak człowiek zamyśla w swoim sercu, takim, takim jest. Spotkałem ludzi rozczarowanych w swoim sercu, nie mających odwagi powrócić do Boga z takim poczuciem, że, że go zawiedli. I to jest pułapka, to jest diabelska pułapka, która stara się nas trzymać z daleka od Boga i pod byle pretekstem i tak długo, jak to tylko możliwe. Widziałem ludzi, którzy swoją drogę z Bogiem zakończyli właśnie w momencie rozczarowania. Rozczarowania Kościołem, czy też innymi rzeczami, które się w tym Kościele działy. I jest, to porażki, jest to miejsce porażki dla nas, ale jest to też osłabienie dla ciała Chrystusa. Zgadzacie się z tym? Każda osoba, która odchodzi z Kościoła, jest osłabieniem ciała Chrystusa. Ja jeszcze nie widziałem, kochani, nie wystarczy zawiązać tylko przymierza, trzeba jeszcze w tym przymierzu wytrwać. I, i jak w życiu to, to nie decyzja o zawarciu małżeństwa jest, y, jest trudna, to nie decyzja o zawarciu małżeństwa jest trudna, ale decyzja o pozostaniu w tym małżeństwie w momencie, kiedy jest źle. Ja jeszcze nie widziałem, nie widziałem takiej osoby, która by na ślubnym kobiercu powiedziała tak. O jak trudno, że biorę ten ślub. A po pięciu, po dziesięciu latach, kiedy przychodzą próby doświadczenia, kiedy poznajemy tą drugą osobę, kiedy to niestety wielu ludzi dzisiaj rezygnuje i mówi tak, zamienię na inny model. A później te problemy, które były w tej pierwszej relacji, zabierają i przenoszą do drugiej relacji i ta druga relacja często kończy się szybciej niż, niż się zaczęła. I to jest smutne, kochani. Ale niestety tak to wygląda. To jest bardzo ważne, abyśmy chronili nasze serca przed rozczarowaniem. Jest kilka rzeczy, które mogą nam pomóc tym, aby się przed tym chronić. I po pierwsze, musimy mieć świadomość ludzkiej, znać świadomość ludzkiej natury. Psalm 103, od 14 do 16 wersetu, Boże Słowo mówi tak. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr na niej powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. I kiedy mamy świadomość ludzkiej natury, to stajemy się bardziej wyrozumiali względem siebie. Ja nie mówię tutaj o tolerancji na wszystko. Wszystko jest w swoich granicach. Ale mówię o tym, abyśmy byli bardziej, abyśmy bardziej patrzyli Bożymi o, oczyma. I do tego nas Biblia zachęca. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 12 do 16 wiersza czytamy. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolano, znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chromę, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało.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 I to, co pomoże nam jeszcze chronić nasze serca, to świadomość tego, że Boga również możemy zranić naszym postępowaniem. List do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset do 32. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapięczętowani na dni odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Pan Bóg odpuścił w Chrystusie. Aleluja. I to jest bardzo ważne. Zobaczcie, że zasmuc zasmucenie Bożego Ducha dzieje się w relacjach z ludźmi, a nie w relacji z Bogiem. Biblia pokazuje nam, że Bóg, Duch Święty zasmucony jest wtedy, kiedy moje relacje są nie w porządku. Kiedy nie będę miał przebaczającego serca, kiedy nie będę potrafił z wyrozumiałością, otwartością popatrzeć na drugiego brata albo siostrę. I ostatni punkt. Wytrwaj. Znam ludzi, którzy w momentach rozczarowań się poddali, ale znam też ludzi, którzy, którzy się nie poddali. I ich głos jest dla mnie ważniejszy niż głos krytyki i oskarżenia. I siła głosu nie leży w wielkości tłumu, ale w czystości i prawdziwości przekazu. I powiem wam, że to wygląda w ten sposób. Mogę pracować z jednym człowiekiem, któremu coś powiem, on wyjdzie z tego miejsca i on to zrobi. A mogę pracować z setką ludzi, której coś powiem, a oni wyjdą i zapomną w ogóle, że tu byli. Siła tych ludzi nie leży w wielkości tłumu, ale w czystości i w prawdziwości przekazu. Głos krytyki i narzekania, mimo że jest głośniejszy, z czasem on słabnie i zostaje rozproszony. Ten głos niczego nie zmienia, niczego nie tworzy, a jego wynikiem często jest pasywność i oddzielenie. Głos zwycięzców jest inny. Jesteśmy zwycięzcami, amen? Jesteśmy powołani do wielkich rzeczy w kolejnych pokoleniach, mam, mamy zamiar te wielkie rzeczy osiągnąć. Pomimo wzlotów i upadków idziemy dalej silniejsi. Kochani, poznawajmy Bożą moc, nie tylko w entuzja entuzjazmie początków, kiedy potrafimy zawołać, Hoszanna, Hoszanna na każdym kroku. Ale też wtedy, kiedy przychodzi, kiedy przychodzi takie rozczarowanie, my się wycofujemy. To jest normalne. Ale jeśli wytrwasz, to chwała na ciebie stąpi. Kiedy nie ulegniemy rozczarowaniu, niech was Pan Bóg w tym błogosławi. Amen.